XFY Audioblog Nowych Technologii Na program zaprasza Creative Realny dźwięk w wirtualnym świecie Największą płytotyką jest dziś internet Można w nim znaleźć prawie wszystko, co dotychczas nagrano O ile oczywiście wiemy, jak i gdzie szukać A co o tej muzycznej skarbnicy sądzi Maciej Januszko z zespołu Mech? W tej chwili cały pobór muzyki odbywa się przez pliki mp3 i pliki wymiany, te wszystkie emule, i inne programy. Jako muzyk mogę powiedzieć tak, że to ma dramatyczne skutki, jeżeli chodzi o portfel. Z drugiej strony ma to nieprawdopodobne możliwości dla edukacji właśnie muzycznej, bo jeżeli ktoś chce zorientować się, jak grał jakiś zespół lata temu, jak się rozwijała muzyka jazzowa, to Bosanowa, to, to to, wystarczy zgłosić się do tego pliku wymiany i wspaniale rozpoznać kiedyś, za moich młodych czasów niestety Radio Luxemburg i tego typu inne rzeczy technologia w tej chwili jest na takim poziomie każdy kto chce się wyedukować muzycznie jeżeli chodzi o teorię ma nieograniczone możliwości muzyka nagrana przed wieloma laty na którą trafimy w internecie jest często poprawiana poddana powtórnej obróbce czy to właściwy zabieg, czy nie zniekształca zamiarów autora? Są produkty, które zostały nagrane lata temu. Niestety, technologia była na takim poziomie, że na dzisiejsze czasy 30-40% tego, co słychać w tych nagraniach to szum. Rzeczy, których wtedy nie słyszano, dlatego, bo nie było takich przetworników, nie było takich kolumn, nie było tego typu sprzętu i człowiek nagrywał pewne rzeczy nie słysząc tych zakłóceń, które wtedy powstawały. Obecnie możliwość odtworzenia tego całego stuprocentowego materiału powoduje, że się pojawiają tam historie, których w ogóle zamiarem twórców nigdy nie było ujawnianie. No i stąd się pojawiają historie, że się filtruje od nowa, że są nowe znaczy nie tyle remiksy, co czyści się te ścieżki po to, żeby dzisiejszym wymaganiom sprzętowym sprostać. Bo to nie chodzi o to, żeby to jeszcze raz zrobić jak gdyby, tylko tak jak mówię, no człowiek odtwarza jakąś taśmę, czy stare płyty z muzyki rozrywkowej, czy Beatlesów, czy coś. No stereo polega na tym, że w jednym głośniku gra pianina, a w drugim śpiewa człowiek. No w tej chwili takie numery są w ogóle niedopuszczalne. A wtedy to był eksperyment taki, że ludziom włosy z głowy wychodziły, że to, to takie coś wspaniałego jest. No ale na dzisiejsze czasy chciałoby się tej przestrzeni, tego wszystkiego więcej. Archiwalnie oczywiście tak, bo ja myślę, że oni wtedy też chcieli, żeby było tak jak dzisiaj. Tylko że nie mieli jak. Był to XY Audioblog. Creative. Technologie wyprzedzające czas.